Ulotnia, ale nie polony. Jeszcze jezioro najcichsze, jeszcze nikogo. Nikt się jeszcze nie kąpał, nikt nie zdążał drogą. Jezioro jeszcze sobą, z wielości poszczegół, od jednego, drugiego, do setnego brzegu. Zanim ktoś przed nami, zanim przyszli inni, tylko my, jezioro i w szuwarach czcinnik, my dzisiejsi i z wczoraj, Sosny dwustuletnie, bez zwątpień, że czas to ulotni lub zetnie. Ale o tym cichutko, póki co na falach, czas życzliwie się zgodził, zwalniając pozwalał. Ulotnił się rybitwą, listkiem sfrunął z krzaka, nad nami, że tak krótko, nad brzegiem zapłakał. Wiersze Janusza Andrzejczaka czytał Andrzej Ferenc.